Tak, kochani, chodzi legenda. Mama wyzwała. Do sklepu. Panne filmiki. Przyjechał z salonu, gdy eee. do nas na osiedle Powiedziałem. Piszcz, szam, Mama szam, szam, szam, szam, szam, się pyta, Dlaczego? żółty? Dlaczego? Dlaczego? Ty sobie już komuś benzynę kupował. Pora umierać. Ale może być żółty.